Paweł Jasienica Rozważania o wojnie domowej Taśma druga, ścieżka pierwsza Autorowi chodziło o doraźne efekty polityczne lecz wywody jego, noszące charakter ogólnie stwierdzający wywierają dość niesamowite wrażenie jeśli w ich świetle rozpatrywać całe dzieje wielkiej rewolucji francuskiej Na wiosnę 1789 roku Lud wcale się do krwawej zemsty nad królem nie rwał. Skierowane przeciwko monarsze niepokoje prowokowali za to już w latach poprzednich uprzywilejowani szlachta i kler. W marcu roku 1793 lud wandejski masowo chwycił za kosy, widły, drągi tudzież za fuzje myśliwskie i przymusił okolicznych szlachciców do objęcia funkcji oficerskich. Widzieliśmy w masze kul, jak potrafił się niekiedy zachowywać. Te działania nosiły niewątpliwie charakter zemsty, która zdaniem Marata była w zasadzie zawsze słuszna, za co i na kim mścili się plebeje. Bardzo znaczna część słynnych kajetów skarg przeszła przez staranne sito redaktorskie, którym dysponowali, frondujący przeciwko Ludwikowi XVI uprzywilejowani. Mimo to pewne deklaracje uznać wolno śmiało za autentyczne, bo treść ich w żaden sposób nie mogła się podobać owym notablom. W kryto Rouen uchwalono więc na wiosnę 1789 roku, co następuje. Król, który jest dość mądry i wielki, by zwołać poddanych, wysłuchać ich zażaleń, zapytać o wszystko, co może dotyczyć usunięcia nadużyć i przyczynić się do pomyślności – Król właśnie jest tym, którego wybralibyśmy na Pana, gdyby Bóg już go nam nie dał w swej łaskawości. Urodzeni w państwie monarchicznym, chcemy na zawsze tegoż ustroju, niech tron pozostanie dziedzicznym, niezasielekcyjnym i niech aż do skończenia wieków zasiadają na nim burbonowie. Z pozoru skrajnie prawicowa treść tego fragmentu, kajetu skarg, skryto, nie powinna wprowadzić w błąd. Hipolit ten miał absolutną słuszność, stwierdzając lakonicznie, że stary porządek przestał oddawać ogółowi usługi, stał się nieużyteczny i dlatego musiał ulec naprawie. Nikogo nie mogły przekonać wywody, że szlachta ma prawo do przywileju, ponieważ pochodzi od dawnych zdobywców frankońskich. Głęboka reforma była koniecznością. Lud chciał lepszej administracji, usunięcia nadużyć, równości, zwłaszcza zaś równości wobec urzędu podatkowego. Wolność zaś w każdym języku ludowym znaczy to samo, co sprawiedliwość. Wielu pisarzy zjadliwie krytykowało doktrynerstwo, deklaracji praw człowieka i obywatela oraz innych postanowień wczesnego okresu rewolucji. Jeden z tych zarzutów wydaje się nieodpartym. Przerobiono Francję na monarchię konstytucyjną, lecz władzę wykonawczą, czyli królewską, sprowadzono właściwie do zera. Niektórzy działacze, wśród nich Antoni Barnaw, usiłowali to naprawić, ale przez nich samych rozpędzone poprzednio mechanizmy obracały się już na zbyt silnych obrotach. Zamiar pohamowania nie powiódł się. Kluby i sekcje działały, rwały się do dzieła nawet falangi przerabiaczy świata. Bernard Fay powiedział niedawno o deklaracji praw, że podobna była do podpisanego in blanco czeku gwarantującego narodowi serię korzyści których dostarczyć mogło jedynie państwo zamożne, spokojne i potężne ależ ów czek miał pokrycie ze swymi 27 milionami mieszkańców Francja ówczesna była najliczniejszym po Rosji państwem na kontynencie niedługo przed rewolucją wygrała wojnę morską z Anglią Wspomniany przed chwilą autor sam stwierdził, że była też bogata, aczkolwiek jak zwykle w kraju o charakterze przeważnie rolniczym trudno w niej było szybko zmobilizować znaczniejsze sumy. Darmo jednak marzyć o wykupywaniu czeku dużej wartości, kiedy się z i nieprzymuszonej doktrynerstwem podsycanej woli wypowiedziało wojnę Austrii, przy której zaraz stanęły Prusy, kiedy się zajmując Belgię, wyzwało na śmiertelny pojedynek Wielką Brytanię i kiedy się sprowokowało wielu własnych obywateli do desperackich odruchów. Jeden z końcowych aktów Wielkiej Wojny Wandejskiej rozegrał się na wyspie Noirmoutier. Wygłoszono tam wtedy słowa, w które warto się wsłuchać ze szczególną uwagą. W obliczu nieuchronnej śmierci ludzie mówią zazwyczaj prawdę. Na Urmutie jest, jak wynika z opisów, piękna, wesoła i urodzajna. Oprócz drzew i krzewów, gdzie indziej powszednich, rośnie na niej cyprys i tamaryszek, wczesną wiosną rozkwita mnóstwo mimozy. Patrzyłem na wyspę z lądu stałego i połogi jej kontur wywarł na mnie wrażenie dość posępne. Pewnie dlatego, że pochmurne niebo osiadło nisko nad powierzchnią oceanu, Świat tak pomroczniał, jakby dzień majowy miał się nagle skrócić o kilka godzin. Pewną rolę odegrały jednak i rozmyślania o sprawach, którym poświęcona jest ta książka. O tym, co się illotempore tempore odbyło za cieśniną. We Fromantine, gdzieśmy się na krótko zatrzymali, przywabia oczy atrakcja turystyczna, ciekawa zwłaszcza dla przybyszów z krajów przyległych do nieruchawych mórz. Jest to dobra, Gładka szosa wchodząca wprost w wodę i tonąca w niej bez śladu. Tylko dalej majaczą ze trzy nito wieżyczki, ni bastiony. W porze odpływu szosa wynurza się na całej długości i można wygodnie dotrzeć nią na wyspę. Owe zaś gniazda bocianie to schronienia dla takich, co się zagapią i dadzą zaskoczyć przypływowi bardzo w tych stronach gwałtownemu. W październiku 1793 roku szosy jeszcze nie było. Franciszek de Charet brnął ze swymi ludźmi po odsłoniętym dnie cieśniny. Zdobył i osadził dwutysięczną załogą wyspę, która się wtedy od niedawna zaczęła nazywać Ile de la Montagne, bo stare miano czarnego klasztoru nie dogadzało płomiennym nowatorom. U schyłku grudnia wypłynęła z Silna flota inwazyjna. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia wojownicy stron obu zaczęli się popisywać zupełnie niezwykłym męstwem i zajadłością. Zdarzył się wtedy jedyny w czasie całej wojny wypadek samobójstwa wśród powstańców. Śmiertelnie ranny kapitan Dibua strzelił sobie z pistoletu w usta, by nie wpaść w ręce wrogów. Armia katolicka i królewska, rygorystycznie jak widać, przestrzegała połowy piątego przykazania Bożego. Niedobitki obrońców złożyły broń, kiedy błękitni wdarli się do głównego osiedla wyspy. Noirmoutier en Lille. Wbrew warunkom zawartej podobno kapitulacji, wszystkich jeńców stracono. Generałowie republikańscy podpisali, jakoby to umowę, po czym komisarze polityczni pokazali im dekret konwencji wskazujący wszystkich rebeliantów na śmierć. Żył wtedy, a może raczej dogorywał w miasteczku, Maurycy Żygodelbe B., jeden z najzdolniejszych wojskowych wandejskich, po zgonie Katelino, wódz naczelny. Czternastokrotnie ranny w bitwie pod Szale został przez towarzyszy przewieziony na wyspę. Ponieważ nie mógł ani chodzić, ani nawet stać, zdobywcy jej umieścili go w fotelu, na placu broni i rozstrzelali siedzącego. Razem z generałem egzekwowano dwóch jego krewnych oraz tego oficera rewolucyjnego, któremu Descharet odebrał był poprzednio Noir Moutier. Na zajutrz rozstrzelano w tym samym miejscu panią Delbe. Małżonek jej był przed śmiercią długo przesłuchiwany. Nie udzielił żadnych wojskowych cennych informacji, wyjaśnił za to motywy swego postępowania. Koniecznie trzeba w tym miejscu przypomnieć, że należał do tych ziemian, którzy opuścili swe dwory i poszli bić się dopiero na wezwanie ze strony już zbuntowanych chłopów. Delbe powiedział przed śmiercią. Przysięgam na honor, że aczkolwiek pragnąłem monarchii, nie miałem żadnych projektów szczególnych i byłbym żył jak uległy obywatel pod każdym rządem, który by mi zostawił spokój oraz swobodę praktykowania mojej wiary. W niektórych epokach historii zamiar życia w spokoju staje się programem wywrotowym. Człowiek musi bowiem żyć prawidłowo, same zaś prawidła są we wszystkich szczegółach znane tym, co akurat posiedli pełnię władzy i płynącą z niej wszechwiedzę. Ma Masie ludzkiej przypada w tych warunkach rola personelu, obsługującego politykę i nieustannie wykazującego entuzjazm. Generał Jan-Chrzciciel Kleber, fachowiec wojskowy mało co gorszy od Napoleona, wydawał się ówczesnym komisarzom politycznym podejrzany. Służy republice tak, jak służyłby monarsze utyskiwały do nosy. Wspaniale, wprawdzie, lecz nieprawidłowo. W karygodny sposób zachowuje osobowość. Przeczyć nie sposób. Kleber mawiał, że w jego czasach awans na generała zaczął się równać przepustce na gilotynę. Wydaje się, że najistotniejszą przyczyną powstania Wandyjskiego była praktyka bezwzględnego wtłaczania życia między doktrynerskie groble. Pobór do wojska był ostateczną okazją do próby pozrywania owych grobli, jedną z całego cyklu przyczyn powstania. Nie ze strachu przecież przed nieprzyjacielem zewnętrznym ludzie porwali się do roboty krwawej i beznadziejnej. Sapinot de Lerery, jeden z dziedziców wezwanych do współudziału, ten akurat, co walczył szczególnie długo, ocalał i doczekał Ludwika XVIII, początkowo usiłował mitygować plebejskich sąsiadów. Przyjaciele, co chcecie uczynić? Gleba przeciwko żelazu, jeden departament przeciwko 82 kajety skarg zajmowały się sprawą służby wojskowej, czyniły to przy tym w sposób pozwalający wejrzeć w dziwne tajniki starego porządku, który lekkomyślnie przyzwyczailiśmy się nazywać absolutyzmem monarszym. Król wojował żołnierzem zaciężnym, miał też nieliczne milicje prowincjonalne, powoływane w drodze losowania i będące wiernym, poddanym, istną solą w oku. Czyż można się z tym pogodzić, że ojciec rodziny, płatnik podatków, może jeszcze utracić syna jedyną swą podporę na starość? Zapytywano uroczyście. Wiemy wprawdzie, że ten, którego losowanie powołało do milicji w czasie pokoju, nie porzuca swego ogniska rodzinnego, że w dalszym ciągu niemal bez przerwy pracuje na roli. Lecz czyż jest on wolny, rodzaj przywiązanego do ziemi niewolnika nie może się oddalać bez pozwolenia. Poddany jest inspekcjom, rewiom. Na sześć lat pozbawia go się najcenniejszego z jego praw, mianowicie prawa wyboru towarzyszki życia. Dodać wypada, że parafia francuska ofiarowywała Molochowi Milicji Królewskiej jednego takiego niewolnika. Aby się uwolnić od tego obowiązku, bardzo często wynajmowano zastępcę, obciążając kosztami wszystkich parafian jednakowo. Nie tak łatwo przyjęła się w Europie rzecz, bez której my dzisiaj nie umiemy sobie wyobrazić istnienia państwa. Powszechny obowiązek służby wojskowej. Już dość dawno temu powiedziano, że najbardziej liberalna republika dzisiejsza wydawałaby się ludziom ówczesnym strasznym domem niewoli, że stary porządek był po prostu naszpikowany niepojętymi dla nas wolnościami. W kajetach skarg napotykamy żądanie zupełnie konkretne. Domagano się całkowitego zwolnienia od służby wojskowej tych wszystkich, którzy pracują na roli. Rekrutów, zdaniem wnioskodawców, należało brać z miast, zwłaszcza zaś spośród orszaków, wielkich panów duchownych i świeckich i wychowywać na żołnierzy wszystkie podrzutki płci męskiej. Mobilizacyjny dekret konwencji pozostawał w rażącej sprzeczności z tymi żądaniami, odnosił się do wieśniaków, zwalniał bowiem od poboru wszelkich uczestników administracji republikańskiej, czyli przeważnie mieszczan. Ówczesny chłop właściciel potrzebował do pracy wszystkich swych synów. W jego gospodarstwie nie mogło być rąk zbędnych. Rozstrzygał o tym poziom techniki rolniczej. Sam Napoleon mawiał nieraz w przeszłości, że pobór jest bardzo wielkim złem. Za dyrektoriatu, kiedy parawany ideologiczne przyblakły i utraciły na znaczeniu, wprowadzono prawo, którego mocą można było wykupić się od wojska, najmując zastępcę. W zależności od daty i koniunktury ceny, wahały się od 1800 do 4000 franków. Wątpić wolno, czy wielu chłopów rozporządzało takimi zapasami gotówki, to mieszczanin zyskiwał na nowym przepisie. W tym właśnie kierunku, lecz wcale nie tylko w dziedzinie spraw wojskowych, prąd płynął od początku rewolucji. Hipolit ten stwierdził, że zaopatrzywał na mieszczaństwo w dziób i pazury. Odnosi się jednak wrażenie, że ostre te narzędzia wpiły się w skórę przede wszystkim chłopską. Zaszedł ponadto ten stan rzeczy, przed którym przestrzega przysłowie ukraińskie: Nie daj Boże z Iwana pana, a z Maryjki Dobrodziejki. Bezceremonialność nowych władz równała się tylko ich przekonaniu o własnej nieomylności. Elementy społeczne, żarte dotychczas zazdrością w stosunku do szlachty, rekompensowały kompleksy przystąpiły do radosnej twórczości. O potrzebie zreformowania administracji rozmyślano we Francji już za Ludwika XV. Konstytuanta przeprowadziła ten niezbędny zabieg od ręki i wcale bezwzględnie. Podzielono kraj na 83 departamenty, krojąc z dawne historyczne prowincje, tworząc z okrawków nowe całości. Historycy są zgodni, że nie zwracano uwagi na przyzwyczajenia ani na sentymenty ludności. Departament Vandei, wycięty z dawnego płatu, nie objął miejscowości duchem i obyczajem tak doń przynależnych, jak Bresir i Serizy. Wziął nazwę od małej rzeczułki La Vendée. Jak się dowiaduje z książki Jerzego Bardanow, miano to pochodzi od celtyckiego wyrazu wando oznaczającego kolor biały. I jakże tu nie wierzyć w magię słów. Tworząc departamenty, nadawano im nazwy umotywowane w rozmaity sposób. Niektóre z nich, jak Jirond i Wande'a właśnie, od razu wkroczyły do historii. Wszystkie razem, nabrawszy patyny, stworzyły pełną wdzięku poetykę administracyjną kraju. To miało pisać na kopercie Finistr, Var, Lond, zwłaszcza zaś Calvados. Imię własne odróżnia. Przez samo swe istnienie wytwarza między mieszkańcami subtelną tkankę łączącą. Byli w konstytuancie zwolennicy całkowitej racjonalizacji. Pragnęli oni ponumerować departamenty. Gdyby przemogli, czytalibyśmy dziś w gazetach, że w Pałacu Burbońskim doszło do żywej wymiany zdań pomiędzy deputowanymi z okręgu np. 26 i 73. Tak właśnie, bo miłośnicy wygód administracyjnych lubią racjonalizować także gramatykę i język. Miewa się czasem szczęście autorskie. Podczas pisania poprzedniego rozdziału znalazłem w dzienniku Le Monde z dnia 31 stycznia 1969 roku Artykuł zatytułowany L'Opinion française” Elam Breton. Napisał go pan Olivro, maire z Gachin w departamencie Côte Nord. Czytamy. Bretania to nie tylko inwestycje i praca, to ponadto jeszcze osobowość, odrębność, szczególnego rodzaju wrażliwość wobec życia. Żadnego zamiaru rozrywania tkaniny narodowej. Lecz trzeba zrozumieć jedno. Bretania ma duszę. Problem bretoński to także problem szacunku. Czego jak czego, ale szacunku dla ludzkich umiłowań władze rewolucyjne wykazały bardzo mało. Zatem Bretania ma duszę. Jedną i niepodzielną, aczkolwiek od opisywanych tu czasów podzielona jest na departamenty Finister, Côte d'Inor, Morbihan, Ile vilaine Loire en Ferriere. Można sobie tylko wyobrazić, jak tę swoją odrębność odczuwali ludzie, którym żyć przyszło u schyłku dni Ludwika XVI. Hipolit ten musiał się chyba pomylić, kiedy utrzymywał, że we Francji tuż przed rewolucją nie istniał ani municypalny, ani prowincjonalny patriotyzm. Ale i on napisał, z wyjątkiem Wandei nie znajduję ani jednego miejsca, ani jednej klasy, gdzieby masa ludności w godzinie niebezpieczeństwa mogła się zgromadzić wokoło zaufanych jednostek i tworzyć oddziały. Osobowość wandejska została więc uznana przez badacza do przesady może sceptycznego. Bretończycy też zdolni byli do tworzenia oddziałów. Stosowali jedynie taktykę partyzanckiego rozdrabniania sił. Bandea wyłoniła wielotysięczną armię katolicką i królewską. Zadziwiająco szybko przyjęła się, zakotwiczyła w duszach nazwa świeżo nadana Szmatowi Królewskiego Płatu. Generałowi Delbe proponowano w zamian za zeznania łaskę dla jego żony. Ona potrafi umrzeć jak Wandejka, odpowiedział. Biali zdobywcy maszy kul krzyczeli podobno «A bala na sion!» Czy dlatego wolno ich odsądzać od wszelkiego patriotyzmu? Patriotyzm to uczucie zrodzone z konkretu i polegające na konkrecie. Kochać można tylko istniejący kraj i naród, całą jego skomplikowaną teraźniejszość i przeszłość. W wyobraźni żołnierza na froncie rzekoma abstrakcja doznaje znamiennej materializacji – Ojczyzna utarsamia się z jednym wspomnieniem. U wieśniaka może to być obraz drzew przy ojcowskiej zagrodzie, u mieszkańca miast stara uliczka. W obliczu śmierci uczucie wraca do swego praźródła. Były przecież takie czasy, gdy ludzie gotowi byli umierać za ten skrawek ziemi tylko, który się oglądało z drewnianych wałów ich plemiennego osiedla. Za najbliższym widnokręgiem leżały kraje obce, wroga, i niebezpieczna zagranica do pojęcia i do miłości ojczyzny droga wiodła przez ojcowiznę innej nigdzie w Europie nie było dwa ogniska domowe składają się na całą naszą parafię nie mającą więcej niż dwie mile obwodu 700 osób różnej płci i różnego wieku oto cała prawie liczba mieszkańców którzy wszyscy bez wyjątku związani są z rolą Zamieszkali o siedem mil od rzeki, oddaleni od wielkich gościńców i od miasta więcej niż o trzy mile, nie mając do rozporządzenia innych dróg, jak bardzo złe, nie mogą stworzyć żadnego dochodowego przedsięwzięcia, nic nie może pobudzić ich wytwórczości, nie mają nic nadającego się na handel, żadnego u nich wywozu ani przywozu. Uskarżano się, z początkiem roku 1789 w Soulangerie, koło Bourges. Przychodzi w tym miejscu na pamięć tekst stary, słowa napisane w wieku XV, lecz i w XVIII, dla wielu jeszcze Francuzów pełne prawdy. Wiersz Franciszka Villona, poświęcony matce. Prostaczka, jestem stara i uboga, nic nie znam, liter czytać nie znam z gola. Oprócz parafii mei niskiego proga, gdzie raj oglądam i harfy dokoła i piekło, w którym potępieńców prażą. Tak zwana konstytucja cywilna kleru skasowała 51 biskupstwo oraz jedną czwartą ogólnej liczby parafii. Zastosowano kryterium arytmetyczne, nie zwracając uwagi na historię, tradycje i temu podobne przesądy. Na każdy departament przypadać miał od tej pory jeden biskup, przestawały istnieć parafie niedostatecznie liczne lub, jeśli chodzi o wieś, położone w nieprzepisowej, zbyt małej odległości od miast. W roku 1790 deputowani nie osiągnęli jeszcze szczytów administracyjnej romantyki. Nie pozwolili Maksymilianowi de Robespierre dokończyć mowy, uzasadniającej potrzebę przymusowego żenienia księży. Wystarczyło jednak i to, czego dokonali. Biskupi i proboszczowie mieli pochodzić z wyboru, dokonywanego jednak wcale nie przez wiernych, lecz przez wszystkich obywateli czynnych, zamieszkałych w danym departamencie czy też dystrykcie. Wyborcą pierwszego stopnia zostawał taki, co płacił podatek bezpośredni równy cenie trzech dni pracy najemnej. On powoływał elektorów właściwych, którym przysługiwało prawo ostatecznego nominowania władz świeckich i duchownych. Godność wyborcy drugiego, więc lepszego stopnia, osiągało się dzięki podatkowi w wysokości 150 dni pracy najemnej. Wskutek tej racjonalizatorskiej ustawy Ubodzy parafianie zamieszkali w jakimś zapadłym kącie, w cieniu kościoła pamiętającego merowingów. Mieli otrzymać pasterza wybranego w odległym mieście przez ludzi bogatych, lecz wcale niekoniecznie będących katolikami. Chociażby z metryki tylko. Nadanie praw obywatelskich wszystkim innowiercom, zarówno protestantom jak Żydom, było postępkiem słusznym i pięknym. Powołanie ich także oraz ateistów do rozstrzygania o wewnętrznych sprawach Kościoła po prostu przestępstwem politycznym. W wybieraniu duchownych uczestniczyć mógł każdy obywatel czynny, który w dniu głosowania dopełnił małej formalności. Pofatygował się pójść na msze. Działając w imieniu abstrakcyjnego rozumu, grubo przekroczono granice rozsądku, którym zwykli ludzie posługują się na co dzień. 4 maja 1966 roku podczas pracy wykopaliskowych przed paryską katedrą Notre Dame odnaleziono mały przedmiocik szklany, który już wkrótce można było oglądać na wystawie. Jest to leciutko wypukłe, zielonkawe i przejrzyste denko pucharu. Czarniawa, na zawsze wżarta w cienkie szkło patyna, obramia znak środkowy. Skrzyżowanie greckich liter X i P, monogram Chrystusa. Według podania takich symbol widniał już 28 października 312 roku na labarum cesarza Konstantyna Wielkiego podczas bitwy przy moście mulwijskim w Rzymie. Pewne jest, że pojawił się na szczytach drzew sztandarowych zaraz po roku Trzysta siedemnastym. Denko Pucharka pochodzi z tego samego czwartego stulecia i zalicza się zapewne do najstarszych śladów chrześcijaństwa na Wyspie Grodzkiej w Paryżu. Są we Francji zabytki równie stare, lecz znacznie masywniejsze od szkła. W Poitiers, dość późno, prawie o zmierzchu, zawędrowaliśmy do Baptysterium, ponieważ wspaniałości tego pięknego miasta są dziwnie rozproszone w terenie. Budynek siedzi głęboko w ziemi, zanurzony w niej chyba równo po pas. Odkopany jest oczywiście i zabezpieczony, lecz nie sposób go już wydobyć na powierzchnię, która miała czas spęcznieć, podrosnąć. Baptysterium było remontowane już za wspomnianych przed chwilą merowingów. Wybili się oni w państwie Franków dopiero pod koniec V stulecia. Baptysterium zaś wybudowane zostało w pierwszej połowie czwartego. Chrzczono w nim najbardziej starożytnym obyczajem przez zanurzenie w wodzie święconej. Poitiers to stolica historycznej prowincji Płatu, z której ciała wykrojono kilka departamentów, m.in. Wanderę. Wiekowymi Zaiste porządkami zatrzęśli racjonalizatorzy z konstytuanty, legislatywy i konwencji narodowej Trudno dociec, kto spisywał skargi mieszkańców rozmaitych prowincjonalnych osiedli Kto nadawał, jeśli nie literacką, to przynajmniej spójną formę językową zbiorowym ubolewaniom W wielu wypadkach zajmowali się tym na pewno księża, proboszczowie i wikariusze byli piśmienni, wykształceni. Tradycja zaś, cały aż po 1789 rok funkcjonujący stary porządek powierzała im obowiązek zajmowania się nie tylko sprawami wiary. W Królestwie Francuskim parafia stanowiła oficjalne, niczym niezastąpione ogniwo administracji. Ksiądz czytał zambony rozporządzenia władzy, nawet te o charakterze policyjnym, więc ogłoszenia o popełnionych przestępstwach i obowiązku ścigania sprawców. Po nabożeństwie naradzał się z parafianami, a zebrania te ciągle odbywały się na szczeblu społecznym niewątpliwie najniższym, nadawały szczególną barwę życiu codziennemu w monarchii absolutnej. Rozważania o wojnie domowej. Taśma druga. Koniec ścieżki pierwszej.